Gdzie wonne pomarańcze rosną Ty domowy mój prostaku Zakopiańska sosno Od matki i sióstr oderwana rodu Stoisz sieroto pośród cudzego ogrodu Jakże tu miłym jesteś Gościem memu oku Bowiem oboje doświadczamy jednego wyroku I mnie także pielgrzymka Wyniosła daleka I mnie w cudzej ziemi Czas życia ucieka Czemuś choć Cię starania cudze otoczyły Nie rozwinęła wzrostu, utraciła siły Masz tu wcześniej i słońce i rosy wiośniane A przecież twoje gałązki bledną pochylone Więdniesz Usychasz smutna wśród kwitnącej płaszczyzny I nie ma dla Ciebie życia, bo nie ma ojczyzny Drzewo wierne, Drzewo wierne nie zniesiesz wygnania tęsknoty, jeszcze trochę jesiennej i zimowej słoty, a padniesz martwa. Obca ziemia Cię pogrzebie, drzewo moje, czy będę szczęśliwszy od Ciebie, drzewo moje? Czy będę szczęśliwszy od Ciebie, drzewo moje? Czy będę szczęśliwszy od Ciebie?